Witam wszystkich, z tej strony KOT jeden z dwóch autorów podcastu komiksowy Society time Dziś jest niedziela 25 kwietnia czyli dzień, w którym skończyła się Komiksowa Warszawa Festiwal Komiksowa Warszawa czyli konwent dla komiksiarzy, miejsce na którym wszyscy się zebrali, pogadali napili się piła, poza mną bo akurat nie pije no i Onet, fajnie, powiedziałbym. Ja byłem, serf niestety nie, dlatego nagrywam teraz sam. Tak, nie chciałem tego nagrywać, bo myślałem, że tak trochę głupio, że mamy pilot, nie mamy ani jednego odcinka, a teraz, od razu, będzie specjalna relacja z konwentu, no ale... No był konwent, trzeba go zrelacjonować, nie? No ja więc, tym zapraszam, nagrałem tam na konwencie krótkie Um, nagrałem tam krótki materiał tam powiedziałem parę słów o tym jak było w sobotę potem zrobiłem parę wywiadów i może na koniec jeszcze jak to puszczę to zrobię krótkie podsumowanie no, więc tymi tym słami kończę wstęp i zapraszam do słuchania aha, jeszcze dwa słowa jakość jest niestety dość słaba ponieważ pierwszy raz tam nagrywałem i nie wiedziałem jak tylko muszę trzymać od ust i w ogóle i oddychałem dużo, bo byłem zmęczony. No no i w ogóle jest sprzęt beznadziejny, więc w ogóle nie mam o czym mówić. No, to słuchajcie. Witam z tej strony Kot, jeden z dwóch prowadzących podcastu komiksowy Tea Time, a to jest relacja z komiksowej Warszawy, czyli konwentu komiksowego, który odbił się całkiem niedawno no właśnie w Warszawie. Znaczy kiedy wy usłyszycie to będzie całkiem niedawno, bo dziś on jeszcze trwa. Dokładnie zaczyna się drugi dzień i są dość sporo pustki powiedziałbym, bo oprócz mnie naliczyłem może 6 osób i oczywiście tych, co tutaj prowadzą albo zajmują się giełdą. E, tak, więc korzystając z tego jeszcze nikogo nie ma i nie ma nawet spytać go o wrażenia, to powiem może co się tutaj wczoraj stało. Generalnie pierwsza prezentacja nie odbyła się, a przynajmniej, kiedy ja tam schodziłem jeszcze, to powinna trwać już od 15 minut, a ludzie się jeszcze rozstawiali. No cóż, jak widać, nikogo nie obchodzi PSK, czyli tam Polskie Stowarzyszenie Komiksu bodajże. Rozumiemy tam nas też. Potem odbyło się jakieś nudne przedstawienie kartonu, tam kolektywu, takie chyba dziewię, nikt nie słuchał, wszyscy tylko siedzieli i się śmiali z failów prowadzących jak z naszym podcastem mm, tak Potem odbył się Swing live i najlepszy swing go słuchałem kiedykolwiek w sumie trzeci mieli swoje momenty i mogę sobie wspomnieć do jednej z najlepszych prezentacji a potem potem już taka naprawdę Przestałem zwracać uwagę na program, a zacząłem się cieszyć z możliwości spotkania tych wszystkich komiksiarzy webkomiksowych, którzy przyjechali i chcieli ze mną pogadać, albo nie, ale ja chciałem z nimi pogadać. No, jest taka ciekawa nawet forma spotkania. Jeszcze wieczorem odbyły się afterparty z bitwą komiksową pokazową, właściwie z bitwami. Wygrał je Ukraińiec, którego imienia nie pamiętam, a nazwiska nie potrafię wymówić. W sumie bitwy komiksowe na żywo nie są zbyt ciekawe. Wolę te internetowe. Bo tak, to nie ma niejako ocenić, kto wygrał, tylko kto na koło publika krzyczy głośniej. jak publika krzyczy na obu, to co? No to nic, to trzeba robić dogrywkę i trzy dogrywki. I przez to KRL walczył z kimś... Trzy razy, nie wiem z kim, bo ja tutaj w ogóle nikogo nie znam. Przynajmniej z tych tuz. Ale ja to są tylko jakieś mniejszości, jakieś małostki. Ludzi, którzy w ogóle się nie wyróżniają, których nikt nie zna, jakieś spelkastery, jakieś kikasy i takie tam. No. Po no, tym oczywiście było dużo piwa i... No, w moim nie, bo ja nie piję, ale... Ale tutaj komiksiarze mieli co, czego się napić. I tak jakoś upłynął wieczór. Zrobiliśmy oczywiście komiks na kres kotok o tytule, tutaj spoileruję, kot. Nie mam pojęcia jak on się rozwinął, kiedy ja wychodziłem, bo musiałem jeszcze zdążyć na autobus, to byli na piątej stronie. Oprócz no, tego poznałem z Ręby, czyli Atera i Arsena, który przyniosły mi koszulkę, którą zamówiłem, na którą nie miałem pieniędzy, dzisiaj mam na szczęście. No i to takie krótkie streszczenie soboty. Teraz chyba połażę i zobaczę, czy ktoś ma ochotę mi coś powiedzieć na temat konwentu. Mówić jedną z Państwa, na informacji, żeby udzieliła mi krótkiego wywiadu. Zwróciłem na pytanie, Ej, czy ludzi przyszło więcej, czy mniej niż zakładano, tak patrząc choćby po ilości katalogów, czy programów, które rozdano? A, trudno nam to oszacować tak naprawdę, ponieważ akurat ja wczoraj musiałam na pół dnia opuścić stoisko, ale mam wrażenie, że było dużo ludzi. Że było dużo ludzi spoza środowiska, także udało się to, na czym nam najbardziej zależało, przyciągnięcie ludzi z miasta. A, czyli to nie byli tylko jacyś właśnie komiksierze, którzy przyszli, żeby się spotkać z innymi komiksierzami, czyli również ludzie, którzy w ogóle się nie interesują komiksem? Mam wrażenie, że to jednak są ludzie, którzy interesują się komiksem, ale niekoniecznie biorą aktywnie udział w życiu środowiska, czyli nie rysują nie przyszło scenariuszy, ale było sporo osób z dziećmi i ludzi takich oczywiście z ulicy. Dobrze, dziękuję bardzo. Chciałabym się namówić Konrada Koko-Końskiego do powiedzenia paru słów. E, Koko, wiemy, że to nie twój pierwszy festiwal, na którym jesteś. Jak wypada komiksowa w porównaniu do no, innych, na których już byłeś? Masz koszulkę z człowiekiem betonem. Mam. W porównaniu. Wiesz co, jak tak z każdym kolejnym festiwalem, na którym jestem, coraz mniej zaliczam wszystkich atrakcji na tych festiwalach, coraz więcej tylko spotkam się z ludźmi, jak to chyba wszyscy robią. Ale zdecydowanie jest mniej tych wszystkich atrakcji niż na pozostałych festiwalach. Może dlatego, że to jest pierwsza i po drugie w sumie jest to taki festiwal, który uległ tym wszystkim katastrofom, przez co nie przyjechała połowa zapowiedzianych gości, więc jest tego mniej, ale mimo to jest ten klimacik i jest fajnie i kameralnie, więc jest fajnie. Jeszcze na no, pytanie co do szwingu na żywo, który wcześniej prowadziliście. Tak, y, tak z ciekawości. Jak wyglądał zaplecze jakby przygotowawcze, po prostu z wcześniej, już dużo wcześniej i przygotowaliście się do tego, czy to znaczy, po prostu zjście by wam prowadzić, no to okej, okay, przyjdziemy, powiem parę słów do kamery, znaczy do mikrofonu i tyle. Nic nie mów. Co jest nic ale nie, wiedzieliśmy dużo wcześniej i mieliśmy jakiś tam plan, a które te plany też uległy trochę zamprzemieszaniu, um, bo. Nie dość, że straciliśmy kontakt z Torturem, to on w ogóle nie przyjechał potem. Eee, I tak jakoś to wyszło, ale było dosyć zabawnie. Przyjedziesz na sumie komiksową w Warszawę? Eee, przyjadę, bo nie ma już w, w, w, w, w, w... warszawskich spotkań komiksowych. Dzięki wielkie. Co? Dzięki wielkie. A, spoko, nie ma sprawy. Jest ze mną Asu, do którego miałbym parę pytań na temat komiksowej Warszawy. Po pierwsze, czy to jest czy w ogóle czy cała impreza okazała się sukcesem? Czy przyszło te ludzie zakładowo, czy mniej, czy więcej? Czy spełniła swoje zadanie? No jest na pewno dużym sukcesem, bo jest to pierwsza impreza, a, a pomimo nawet przeszkód, które mieliśmy zanim się impreza wystartowała, okazało się, że cała impreza przebiega idealnie, jest bardzo dużo gości i, i, no i ja przynajmniej spotkałem tych, którzy są zadowoleni. Ale którzy tu przyszli, myślę, że przyszli dla atrakcji, Głównie, czy raczej tylko po to, żeby się spotkać i napić razem piwa? Nie, nie mogę generalizować, bo masa ludzi weszła na przykład tylko na giełdę i sobie poszła. Takich, którzy w, w żadnym środowisku nie, nie utrzymują kontaktów, a są fanatykami komiksu. Tak samo równoważna była grupa, która prawie w ogóle nie opuszcza sali spotkań i... I jeszcze była też potężna grupa, która prawie non stop siedziała w knajpie i piła piwo. Tak, a w sumie to nie jest pierwsza impreza w Warszawie. Mieliśmy przez kilka lat warszawskie spotkania komiksowe. Czy była faktycznie potrzeba robienia nowej imprezy? Warszawskie spotkania komiksowe były, była to impreza komercyjna, nie kulturowa, kulturalna. Tylko komercyjna, handlowa nastawiona przede wszystkim, wbrew pozorom, bo niektórzy mogą narzekać, że giełda była słabo zorganizowana, ale od strony organizacyjnej to, to, to było to wycelowane w kierunku właśnie, żeby organizator zarobił, prywatna firma. My założyliśmy stowarzyszenie, które działa non-profit, opłaty za giełdę były znikome albo żadne w zależności... Jeżeli na przykład ktoś chciał być sponsorem nagród na konwencie i to wydawca mógł przekazać komiksy i, i miał stoisko. E, więc my bardziej celowaliśmy na taką imprezę, e, która miałaby integrować środowisko i, i, i mile można tam tu pogadać też o komiksach. No, na, na, o to nam chodziło, a nie o zarabianie pieniędzy. Za rok następna komiksowa Warszawa, czy wcześniej, czy jednak nie? Na pewno za rok. W katalogu wpisaliśmy już nawet wstępną datę, to będzie 1-3 kwietnia przyszłego roku. Okej, okay, dzięki wielkie. Nie, ja też dziękuję. Jestem Spellcaster, jaki Tomasz Grzondziela, autor Stripfielda. Eee, Spell, dlaczego właśnie tu przyjechałeś? Czy tak bardzo za... za interesował Cię program, jakieś ciekawe rzeczy, czy po prostu chciałeś się zobaczyć ze znajomymi z internetu? No ja, ja na festiwale jeżdżę już od, od paru dobrych lat. Yy, przyjechałem tutaj głównie nakupować komiksów i napić się piwa ze znajomymi, których widzę tak średnio dwa do trzech razy na rok właśnie na festiwalach. No, trochę, trochę czuję się jak taki burak, kiedy e, omijam trzy czwarte panelów komiksowych, e, gdzie no mówią jednak na temat, coś tam mówią ciekawie, jeżeli się przysłuchać, ale e, wybór. Więc wychodzimy na pizzę albo na piwo, albo po prostu tu siedzimy, e, tłuczemy komiksy i r, r, rysujemy, i, rozmawiamy, spotykamy nowych ludzi, co, co festiwal spotykam, nowe twarze, nowe imiona, e, nowe... E, nowych ludzi rysujących webcomiksy, albo wydających albumy, więc... Albo na pewno więcej... podcasty. Tak. Dobra, ale to tak, czyli tak ogólnie, a ale u... tak wyszło czy... czy nie wyszło, czy WSK były lepsze? Ja będę trzymał. Czy WSK było lepsze? Nie wiem, wiesz co, to jest dopiero pierwszy festiwal, więc KW, więc trudno to określić, ale w sumie jest jak zwykle. Nie jest, jest dobry budynek, jest klimatyzacja, bo y, różnie to, to z nią bywa na festiwalach. Jest bar y, na terenie festiwalu, co jest przyjemną odmianą, nie trzeba nigdzie łazić. Y, ja, my, ja tak powiem, festiwal y, uważam za bardzo udany i oby w przyszłych latach było jeszcze lepiej. Czyli inne osoby do zobaczenia za rok na komiksowej w Warszawie. Y, nie, nie, do zobaczenia w czerwcu na BFK w Gdańsku, tak powiem. Czekaj, będą jeszcze raz w czerwcu? Przecież niedawno były. Jak niedawno? BFK jest w czerwcu i będzie w tym roku. Normalnie, w Gdańsku. A, bałtyckie, pomyliłem bałtycki. z, z bydgoskimi. No tak, tak, to, nie, bo to teraz oni z BFK, bałtycki festiwal komiksu zmienili na y, bałtycki... Y, bałtyckie... bydgoska sobota z komiksem. A więc, y, no, zapraszamy do Gdańska. Pod warunkiem, że komuś będzie chciał jechać. Dobra. Ho, ho, ho. Dzięki wielkie! Dziękuję również. Pozdrawiam wszystkich. Dobra, jeszcze parę słów na koniec. W generalnie praca była bardzo udana. Cieszę się, że miałem możliwość spotkania tylu fajnych ludzi. Szczególnie pozdrawiam tutaj gdańską ekipę, czyli Sperkastera, czyli Kikasa, Reta, Mośka i ogólnie ekipę w komiksowych. w sumie Tychowski wymieniłem? Poza ideą może i ale ja nie wiem czy ona jest w ekipie, czy po prostu jest jakąś znajomą. No, fajnie było was poznać. Mam nadzieję, że spotkamy się na tych bałtyckich spotkaniach festiwalu komiksowym, czy nie wiem co to jest. Wszyscy się to tym dowiedzą, na czym. Jak Spellcaster o powiedział. Przecież też ludzie, dranie, no, też, że ludzie generalnie, no. Zdziwienie się trochę, że sporo osób nie poznało, bo na przykład Brzoza z, też z gańskiej ekipy poznał mnie, mimo że, pamiętał mnie jeszcze z Tavern RPG, gdzie nie zaglądam od trzech lat, więc to było miłe zaskoczenie. Um, no, poza tym, że poznałem ludzi i ogólnie było fajnie, i tam wygrałem termowe Star Wars w sensie comics, bo tam jako pierwszy zapytałem. Mam koszulkę z betonem. Szkoda, że parę osób nie było między innymi Gumiko Tena i serfa. No coś tak to kto jest raz, ktoś przyjeży, raz nie. W to widać, że zrobię przemura Już 14 minuta myślałem, że będę w 15, więc to było na tyle. Cieszę się, że słuchaliście. Mam nadzieję, że. Relacja, choć trochę oddała to jak faktycznie było. I do zobaczenia w następnych odcinkach, które mam nadzieję, że w końcu nagramy.